Thank <laughs> Nad głową prawdy, pod butem asfalt Przede mną przyszłość za mną przebyta walka, ten rap wam dostarczam Cieszcie się nim, to świeży towar, z tutejszych pod ziemi nieraz dokucza brak cóż, takie są fakty, ale my dalej jedziemy znów Powrót do walki, chwila prawdy, która streszcza zalety i wady Tego chorego miejsca, przestań się wywyższać, przestań na natychmiast Wykorzystaj to, co się w twojej głowie litra Chcesz uzyskać status mistrza? To bezsens, mi na przykład to w ogóle nie jest potrzebne i wiem, że wam też się to nie przyda. Gdybyś świat miał twarz, róby to niezbyt przydal. Wybacz, jak nie sprzyjać i to co nabijam? Powiem spokojnie, rób stąd kurwa wija. Poczuj klimat inspirowany promieniami słońca. Nie, nie ściągniesz nie. tego z na polifonicznych dzwonkach. I jak tętną nabicie biała z wet. Bo jak ten z dnia na siłą większą. Tak tętno, na bicie biała z bed, bo uderzam jak ten z dnia na siłą większą. Różnych sytuacji przebieg tworzy różne reakcje. Jeden robi coś dla siebie, drugi goni za aplauzem. To nie takie fajne jak wydaje ci się. Twoje serce na siłę nie będzie być innym rytmem. Co ja słyszę? Rośnie nam nowy buntownik Zostań się strafem, idź po kluczyk od siłowni Nie jeden zawodnik zaurocił się majkiem Nie chcąc zrozumieć, że wskoczył mnie w tą bajkę Ja z charyzmą czarnych panter, chwytam każdą chwilę, nie mam hajsu jak Bill Gates Ale mam rodzinę To świat, w którym żyje, świat za który pije, świat, który nie zabije, gdy usłyszy być Tyren, nie chcesz mnie nimi zniszczyć, zapomnij Po tym kawałku wejdziesz w stan katatonii To nie efekt uboczny, Od przypadku To motyw przewodni, obrona mojego skarbu Ja nabrałem dystansu, nabrałem go z czasem Jedyne co mi zostaje to być tym samym białasem wie jak tętno, nabicie biała z bo uderzam jak z dnia na dzień siłą większą Nabicie wiała z bedboju Dleżam jak kendo Z dnia na dzień siłą większą Przychodzę w wielkim stylu Czekasz na tą na narrację wie. Wsady wam w pildę Wasze klap, rotacje Uuu. Mój z co mój partner Niezastąpiony duet Chol czasem sam siebie Nie potrafię zrozumieć Staję naprzeciw murę Emocje biorą górę nadal Drążę ten tunel By swego życia królem Ja zgarnę całą pulę Bo sam pracuję na to Machając na pożegnanie Kolejnym etapom Łatwo jest zapomnieć sens z tego marszu Dlatego idę po to Jakby wołał mnie sam pan Bóg zgasło, o postęp w młodzie zastrój nie ma żadnego sensu w dźwiganiu tego balastu wokół wymuszony nastrój, chce mnie zdezorientować Biała z Bad Boy, nie próbuje cię wychować Ić bije jak tętno, na Biała z Bad Boy Uderzam jak kendo, z dnia na siłą większą To hardcore pełną gębą, z wiarą coraz mocniejszą Nie zdołasz tego przełknąć, znienawidzony przez to